Dobry wieczór Państwu, tu radio Sexy Sexy 69 FM jest 15 minut po godzinie 4 rano. Przed chwilą skończyła się audycja rozmowy Niedopieszczone, a teraz startujemy z audycją specjalną. Jest ze mną studio DJ Tuniziano. No witam, witam. No siemanko, słuchaj, opowiadaj, gdzie byłeś, jak u Ciebie jest? Nie, no spoko, wszystko w porządku, przecież przed chwilą byliśmy razem w Kallemie. stary na imprezie, no, ale spoko, no. No tak, no tak, no dobra, niech Ci będzie. No dobra, idę się rozstawić, na razie. Niebawem przybędzie... TD, znane jako TDF, albo też Wyrwiszmat, a także jest ze mną w studiu gość specjalny, Jay-Z. Siemanko, Jay. Słuchajcie, będziemy słuchali mixtape'u DJ'a Tuniziano za chwilę. Jay, byłeś gościem na tym mixtape'ie. dj DJ'a Tuniziano, co możesz o nim powiedzieć? Wow, DJ widok. DJ z ekipą, ha, pewnie chodzi ci o te wszystkie laski, które za nim szaleją, co? Gorąco laski, dokładnie. Pewnie go widziałeś z tą gorącą blondynką na rozdaniu MTV Awards, co? super, super, Dobra, powiedz mi dlaczego uważasz, że wielkie auto to taka dobra ekipa? Because you never see them. snipers. The best, the best in business. Dokładnie tak, najlepsi, najlepsi w biznesie, najlepszy też jest DJ Tuniziano, który już grzeje placki, żebyście wy mogli posłuchać nowego, jego nowego mixtape'u. Mixtape'u, który nagrał razem z TED'e, którego tutaj nie ma, ale pewnie zostawił mu jakieś wokale, więc poradzimy sobie na pewno. Słuchacie Sexy Sexy 69 FM, a my wracamy niebawem.